Jeszcze jeden ważny składnik fermentacji, czyli płatki owsiane, błyskawiczne. <śmiech> Teoretycznie miał być kilogram, no ale tu kilograma nie ma, zobaczymy ile jest. 500, 575. No i to już naprawdę wszystkie składniki fermentacji, ja teraz się zabieram za podgrzewanie wody, no i spotkamy się za chwilę. Dobra, jest godzina mniejsza od która, yy, temperatura w garnku 69 stopni, a skąd to wiem, taką oto modyfikację, yy, improvement. Zastosowałem w moim browarze, termometr, który sobie będzie wisiał w zacierze, precyzyjnie dobrana tutaj ten jak to dla niego jak to powiedzieć, no statyw, ale jakby odwrotny, bo wisi, precyzyjnie dobrana długość, precyzyjnie wszystko zrobione, tak żeby termometr zanurzał się dokładnie tyle ile potrzeba w zacierze. Dobra, czas na, na dodanie słodów. biorę w podróż do zacieru. O, tak to wygląda, piękna taka gęsta piana, jak jakiś kakao, czy może kawa. No, pełen nadziei jestem, że to piwo będzie po prostu znacznie lepsze od tego, którego jeszcze nie próbowałem, ale mam. Słychać było mnie, czy stukanie. Dobra, mam nadzieję, że to piwo będzie y, znacznie lepsze od tego, które gotowałem poprzednio. Zresztą dzisiaj zro może zrobię przedpremierową, przedpremierową degustację. Po tygodniu w butelkach piwo powinno być, no, jakoś tam już powinno być nagazowane. Dobrze, czyli teraz mamy... A, idę włączyć stopy, poszło 75 minut w 64 stopniach zacieranie na, raczej na wytrawnie, będę musiał co jakieś 15 minut sprawdzić sprawdzić temperaturę, ale wiadomo, że dzisiaj będzie mi łatwiej, bo wiadomo co zrobiłem sobie tą modyfikację. Ma dokładnie 64 stopnie, więc przyłożę się dzisiaj dobrze do tego sprawdzania tych temperatur. No, żeby, żeby, ten, żeby ta temperatura nie spadła znacznie poniżej tych 64 stopni. Tym bardziej, że to jest jednak niska temperatura, no ale, ale, ale będzie dobrze. No to do zobaczenia za chwilę. No, nie wiem, czy w środku tego zacierania, czy czy gdzieś już pod koniec. Nie chcę popadać w jakieś euforię, ale to piwo naprawdę w tej chwili, ten zacier wygląda zupełnie inaczej niż ten poprzedni. No Pachnie zupełnie inaczej. To prawda, że jest gęściejsze, ale nawet chodzi o kolor, to zdecydowanie powinno jednak się udać. Tym razem zupełnie inaczej, zupełnie lepiej. E, na razie na, tym, na, na, to, na tą chwilę jestem z tego zadowolony, no ale przecież w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby zadowolony być na sam koniec. Także zobaczymy. No ale cóż, no te chwile szczęścia nawet w takie, takie iluzoryczne też są fajne. Także polecam cieszyć się, nawet jak to są miłe, złego początki, no to lepiej się ucieszyć, niż zmartwić. Dobra, to za chwilę, do, do za chwilę. Przerwa w 67... 64. Już się skończyła. Teraz jedziemy do 76. Jedziemy, jedziemy. 5 sekund nie leżało. Dobra, bo ta jazda będzie trochę trwała. Pędzimy, pędzimy z ogromną prędkością. <coughs> Całe paliwo jest odkręcone, gaz do dechy, ale... No, korki. Koniec zacierania. Przenoszę, przenoszę teraz zacier do tego filtropora. Zamykam kranik. Piękny, czarny, chyba taki tam, tam poprzedni nie był. bardzo bardzo czekoladowo bardzo no gorzka czekolada jest naprawdę tak yy... rozpuszczona no naprawdę tak jakby rozpuścić tabliczkę czekolady dobra mamy yy, mamy złoże już jest yy, tutaj yy, ułożone ładnie woda yy... Woda się grzeje i już jest zagrzana, rozpoczynam wysładzanie z baluszki, Co? Dwa pierwsze litry, jak pamiętacie, wlewam, a następnie Kurwa. Dobrze. znowu. Pierwsze dwa litry puszczam wolno. Ale czarne. Ło. Wow. Widać. Widać. Pierwsze dwa litry puszczam tak wolno. Zaraz je wleję z powrotem. Żeby je przefiltrować jeszcze raz. Ponieważ to są takie dwa litry. No początek leci taki mętny. W, te, w tak czarnym piwie tego nie widać, co prawda. No ale wi wiem, że tak jest. Zacierałem w e, sporej ilości wody, więc e, bardzo ładnie ten zacier jest taki luźny, super się. Tu nie powinno być żadnego kłopotu z wysładzaniem. E, tak a tymczasem pobiorę sobie próbkę do pomiarów pierwszych. Powinny mi wystarczyć w zasadzie dwa garnki, bo było dużo wody w zacierze. Ale oczywiście ja ugotuję trzy. Na wszelkie wypadek. A tymczasem A tymczasem żeby nie było całkiem nudno, żeby nie było całkiem nudno to no zobaczymy przedpremierowy pokaz 40 warki przedpremierowy pokaz 40 warki Szklanka od Guinnessa, no bo to miał być stoł. Dobra, jedziemy. Prawdopodobnie jeszcze nie jest. Coś, coś tam syknęło. Zobaczmy czy to w ogóle się jakoś pieni. Jak widać jest dużo zbyt jasne. Nie ma piany, ale to jeszcze, jeszcze może się poprawić. Pierwsze skojarzenia to miałem taka woda z teraz z sokiem. Nie wiem, niczym nie pachnie. Jest już trochę gazu, brązowe widać. Piana będzie beżowa, jak już się stworzy. Wytrawne, gorzkie, lekkie, palone, palone jednak, mimo, mimo tego, że jest tak jasne, ponieważ chmielu było całkiem sporo, to ta paloność jest taka pod, podbita, że tak powiem, tym, tą y, goryczką schmiewu. No, dobry taki, taki letni stołc, taki właśnie o, pyk do, do szklanki. Do, jest y, mocno, dosyć mocno y, zimna w tej chwili, ale przyjemnie, bo w tej chwili jest gorąco. Nie no, zdecydowanie mm, aromaty są y, takie nie, za, nie słabe dosyć. Ale pff, powiedziałbym, że m, myślałem, że będzie gorzej. Martwiłem się trochę o DMS, bo wydaje mi się, że przy pierwszym tym spróbowaniu tuż po, przed butelkowaniem. czułem ten y, DMS. W tej chwili go nie czuję. Y, nawet dzisiaj planowałem trochę intensywniej gotować. W związku z tym nie jest źle. Bardzo jestem ciekaw porównania takiego side by side jak będzie, jak będą oba piwa już gotowe. No, nasze zdrowie. Przedpremierowy pokaz. Takie mam skojarzenie tego piwa ze wspomnieniem o ginesie. Oczywiście nie z ginesem takim oryginalnym, ale ze wspomnieniem. Kiedyś w dawnych czasach czasami chodziłem do Lolka na polach Mokotowskich i tam właśnie piłem Ginesa sobie i to było. I to właśnie piwo tak mi się z tym kojarzy. Oczywiście ono jest. Jaśniejsze, ale jest bardzo goryczkowe, bardziej oczywiście od Guinnessa, ale wtedy, kiedy ja piłem tego Guinnessa, to, to było to najbardziej gorzkie piwo, jakie znałem. Palony był, wodnisty, wtedy tego tak nie odczuwałem, nie potrafiłem tego tak ocenić, ale to wspomnienie o Guinnessie teraz tak mnie, tak mnie dopadło i to jest właśnie taki... Hmm takie wspomnienia o ginesie no dobrze no będzie, będzie dobrze a tymczasem ile mam już 6,5 litra 6,5 litra jak będzie 12 to wlewam do garnka i rozpoczynam podgrzewanie już gotowanie no dobra mamy teraz 18 i to nie jest taka ta linia, taka bardzo precyzyjnie, niech będzie 18,4, czyli jedna kreska mniej. 18,2, 18,2 eee, tak, skończyłem wysładzać. Eee, mam 25 litrów, mam 25 litrów o ekstrakcie 12,6 brix, czyli 12,23 plato. Przed gotowaniem już ma prawie 100 stopni ten, ten zacier. Brzeczka. Jest zdecydowanie, zdecydowanie inaczej. Nawet można zobaczyć, pokażę Wam, jak wygląda to, co spuściłem na koniec z, z filtratora. Tak, to jest czarne. A poprzednio. Poprzednio, jak wysładzałem, to było już takie brązowe, jasno-brązowe, nawet a teraz spuściłem jeszcze tyle, tyle czarne. Dobrze, zobaczmy, ile to ma, to co spuściłem, ile ma, jaką ma gęstość. O, proszę, 4 bricks. Jeszcze mogłem nawet wysładzać. Jeszcze mogłem wysładzać. Także naprawdę, wydajność tym razem jest dużo, dużo lepsza. Nie dogoniłem co prawda z wydajnością Beersmitha, bo on twierdził, że z tego zasypu będę miał 26, prawie 27 litrów grzeczki o nawet większym ekstrakcie, ale to nie o to chodzi. Myślę, że być może tutaj ma znaczenie jednak te ciemne słody, które jednak są mniej ekstraktywne i wydaje mi się, że może, może Beersmith nie wierzy tego pod uwagę albo bierze to pod uwagę yy, nie tak jak trzeba. No, tak mi się wydaje, mniejsza o to. W każdym razie nie bije się już o tą wydajność, bo ona nie jest w tej chwili 50 parę procent, tylko, tylko 70. A to już jest dobrze. To no. nie chodzi w browarze domowym o, o wydajność, tylko o to, żeby dobre piwo wyszło. No ale gdyby ta wydajność, ale gdy ta wydajność jest 50%, no to tak jakoś trochę szkoda. No. W końcu można y, robi się to piwo też przynajmniej no, poświęca się czas no, i szkoda, żeby, żeby to tak y, słabo y, słaby ekstrakt był. Y, zamierzam dzisiaj gotować bardziej intensywnie niż zwykle. Y, tak jak mówiłem tutaj przy, przy próbowaniu tego piwa z 40 warki, y, ja poprze, przy przelewaniu go do butelek jakby trochę tam czułem takiego DMS-u, w tej chwili nie czułem go. No mimo to chciałbym to... Myślę, że będę... Znaczy no, chcę gotować trochę bardziej intensywnie, żeby mieć pewność, że ten DMS odparuje. 90 stopni, także za chwilę się zacznie gotowanie. Cukry się dobrze wypłukały, bo to mu to jest takie mdłe, no nic w nim nie ma. Dobra, no to do zobaczenia za chwilę. Hmm, za chwilę zacznie wrzeć i od tego momentu rusza stoper, 70 minut gotowania. Przypominam, dwie dawki Jungi tylko na goryczkę i trochę na, i na smak, bez, bez chmielenia na, na aromat. To zobaczymy za chwilę. Dobrze, to już pewne. Mniejszym mogę ogłosić początek gotowania. Jest godzina prawie 12.30. Piękne są te szumowiny, że tak po zupowemu powiem. No ale też mówimy wyglądają jak najlepsza pianka takiej kawy z ekspresu. No, ja się tym zachwycam, to jest naprawdę piękne. Zaczyna to już bulgotać tak dosyć intensywnie. Za chwilę będę musiał przypilnować, żeby to nie zaczęło kipieć, więc będę tutaj stał nad tym teraz i, i się przyglądał. Ale włączyć y, trzeba stoper. Poszło. Poszło 70 minut gotowania, pierwsza dawka chmielu chyba za 10 minut. Tak, tak, tak, za 10 minut. No pięknie, pięknie. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z przebiegu tego, tego gotowania, tego, tego ważenia piwa. Świetnie to idzie termometr wskazuje jest stopni, no wskazuje wskazuje, nowy termometr, analogowy y, z czerwonym słupkiem pięknie, no mamy y, tak, jeszcze raz pokażę bo rzeczywiście w tej chwili już to gotowanie jest naprawdę intensywne może nieco nieco zmniejszy intensywność bo to zacznie zaraz kupieć No dobra, ja idę sobie teraz naszykować ten chmiel już, przyniosę go tutaj. Przyniosę go tutaj i zacznę już go ważyć, tą pierwszą dawkę. Nie no, naprawdę, jestem, jestem bardzo zadowolony, to naprawdę... To piwo jest podejrzane o to, że będzie dobre. A przynajmniej świetnie mi się dzisiaj waży. No. Dobrze, także na razie wracacie sobie na statyw. Albo w zasadzie wracacie w coś, bo ja wyłączam was, więc tak jakby znikacie. Zobaczymy się później. 20 sekund do wrzucenia chmielu. Mam tu już przygotowane 35 g Uwielbiam. Uwielbiam zapach. Uwielbiam zapach chmielu po poranku. Właściwie to uwielbiam, zapach mielu o każdej porze. Chyba piękne. Dobra, i teraz trzeba pilnować, żeby tutaj w razie czego zamieszać. Jest dobrze. Moja, moje mieszadełko. Gdzieś umyte jest moje mieszadełko. Kurde. Dobra. Mniej więcej e, przyniosłem też pokazać gęstwę drożdżową. Mam nadzieję, że ją widać. Nie chcę jej e, obracać poziomo. E, super, widać warstwę. E, ja spróbuję zebrać tą warstwę wierzchnią, tą jasną taką. Wziąłem sobie łyżeczkę, już to jest odkażone, za chwilę otworzę i zbiorę ją do mniejszego słoiczka, tylko właśnie tą, tą warstwę taką jasną, bo to są żywe, żywe dobre drożdże. Do zobaczenia. Ja idę teraz trochę rzeczy pomyć, które przed chwilą brudziłem. Byłem pewien, że to wy, ten, że zgubiłem, że wylałem a tu, i że będę musiał kupić nowe. A to jest rdzeń do mieszadła magnetycznego, do propagacji drożdży. No i sobie był w tych drożdżach. Yy, Ciężko było oddzielić tą warstwę tylko tą jasną. Na pewno zebrałem troszkę więcej tej, trochę też tej ciemnej. No ale zobaczymy, bo jeszcze, jeszcze odłożyłem, może jeszcze, może jeszcze coś tam zbiorę. No. A tymczasem, no, no niemalże jak zdobyć, no dobry dzień się, dobre piwo jeszcze to. Przed chwilą minęło 70 minut gotowania. Yy. Druga dawka wyłączyłem, wyłączyłem palnik. Wrzucam chmiel. No I idę, yy, idę, idę podłączać chłodnicę. Dobra. Zaczyna się część sterylna. Koniec, no, koniec nonchalancji, teraz, teraz trzeba utrzymywać już reżim. Tak jak mówiłem, zeszło do 22 stopni, w 20 minut prawie, że i stoi, i nie chce więcej zejść, więc nie ma co się kopać z koniem, <śmiech> mniej nie będzie. Czas na przelanie tego do fermentora. 21 litrów, trochę mniej niż, e, o litr mniej niż zakładane, no i teraz mierzymy ekstra 15 bricks, czyli jakieś 14,5, 14 może 7 plato, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wydajność nieco mniejsza niż, yy, niż zakładał Bearsmith, ale to nie jest to, co poprzednio. To jest, tamto to była jakaś tragedia. No dobra, na powietrze. To na razie, na razie już koniec. Stawiam to teraz do lodówki. Poczekam aż temperatura spadnie do jakichś 16 stopni. I zadam drożdże. No i chyba jeszcze to pokażę. I to by było i to byłby już naprawdę koniec dzisiejszego dnia. No ja muszę jeszcze to wszystko teraz pomyć. Ale, ale się jeszcze widzimy. No to mamy godzinę 15 tam groszami, może ze 20 zresztą mogę powiedzieć no dokładnie 15-24, 5 lipca koniec e, dzisiejszego ważnego dnia e, dla mnie już koniec o, pokażę tak wyglądają drożdże to jest ta część, którą odebrałem która ma być niby czysta a to jest ta część która jest brudna jak widać znowu się wydziela warstwa czysta i ja jednak wleję to z tego całość, a z tego wleję tą wierzchnią warstwę, spróbuję. No i właśnie teraz to zrobię. Moment, bo przecież muszę przynieść statyw jednak. No właśnie wleję teraz te drożdże. Bardzo jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. Pięknie to wyszło. Mam nadzieję, że dalszy ciąg tego piwa również będzie dobry, czyli zdrowa, dobra fermentacja. Dobra, nalewam drożdże i za chwilę jeszcze coś powiem. Koniec dnia ważelnego. Jeszcze się nie żegnam, dlatego że za chwilkę jeszcze wprowadzę parametry końcowe piwa, pokażę no i wtedy, wtedy pożegnamy się na jakieś mniej więcej dwa, myślę, tygodnie, co najmniej no, zresztą zobaczymy tak naprawdę, yy, jak będę dysponował czasem. Na pewno w, to będzie w jakiś weekend. W jakiś weekend będę, przeleje to piwo po prostu do butelek. Za dwa lub trzy tygodnie pewnie. I wtedy, kto wie, może znowu coś, może, może znowu coś uważa. Bo z dzisiejszego właśnie jestem bardzo zdolny. Dobra, nie przedłużam koniec tego gadania za chwilę pokażę Wam piwo, znaczy parametry tego piwa w Beersmith i, i, i, i się pożegnamy. Ostatni, ostatni akt dzisiejszego dnia. Pokażę Wam to teraz na koniec, co, jakiego piwa sobie naważyłem. Znaczy, po zasadzie jeszcze, jeszcze to się okaże, ale pokażę Wam parametry ostateczne, co trafiło do fermentora. Zapraszam na ekran. Mamy 21 litrów o gęstości początkowej 14,63. Beer chciał, żeby było 22 litry o gęstości 14,22, więc bardzo blisko. Beer uważał, że będzie wydajność całkowita 72, wyszło 70,8 8. Ja przyjmuję to z pokorą, ponieważ po poprzednim e, ważeniu którego, którego wydajność była ten 50 coś, to jest naprawdę dobry wynik. E, wystarczający. Jeszcze to muszę sprawdzić. Sprawdzę to po prostu ten a jak on e, te słody panowe, Jak on to liczy. No, mogę pokazać jeszcze wykres temperatury i odfermentowana. Jeszcze ta fermentacja nie ruszyła. Temperatura jest 17 stopni w tej chwili. Myślę, że ja ją podniosę na wszelki wypadek. może. Tutaj sobie 20. O. Tak. Temperatura tutaj jest inna niż temperatura otoczenia nie wiem dlaczego, ale tak jest. Temperatura w fermentorze jest przynajmniej teoretycznie według termometru, który jest w niższa niż według termometru, który jest podłączony od sterownika. No, no ale ale skupianie się na tych technikach to jest nie, w sumie mało istotne. Oglądaliście 314.00.pl ja nazywam się Bartek Staniszewski dzisiaj, 5. 2020, 2020 roku. Ważyłem swoje 41 piwo. I oglądaliście, właśnie, relacje tego ważenia. Zapraszam na poprzednie i kolejne odcinki. Można posłuchać, poczytać, pooglądać. Na razie.